Calvary love Кто-нибудь еще новый где-нибудь там на картах малыш. ja zanim zaśpiewamy tą pieśń, to jakby te, taką rzecz jakby powiem, że jest jakby to. No, ja bardzo lubię tą pieśń, bo ona nie, nie lubię dlatego, że melodia ładna czy tam no, ładne brzmienie, ale chodzi zwyczajnie o treść, bo jakby du, dużo mnie z nią wiąże w relacji jakby z, no, z ludźmi wierzącymi, bo czasami często też tak jest, że wiecie, jak się przyglądam w siostrze to widzę taką skorupę linianą. Zewnętrznie widzę skorupę linianą, czasem tak jakoś krzywiej trochę uformowaną, ale jakby istotne jest to, że wśród tych skorup jest zawsze tak, że ludzie ciągną za Jezusem, ciągną mnie za Jezusem, zachęcają mnie do Chrystusa. Eee, chociaż widzę czasem słabość, chociaż widzę w sobie widzę tą słabość. I to, to jest najbardziej zachęcone nie ta. Nie ta glina, nie ta, nie, nie ta forma, nie, ta, nie ten kształt, e, który czasami ma rysę, czy pęknięcie, czy jakieś takie. E, e, no, wiecie o co chodzi. No. E, ponieważ w środku jest Pan, e, który jest naszym skarbem. E, i chwała Jemu za to, że jakby no, to jest to, jest, to jest piękno, które mnie pociąga za Panem Jezusem, kiedy się przyglądam braciom, kiedy się rozmawiam z braćmi, kiedy myślę o nich, wiecie, to jest e, to jest taka, też taka myśl kiedyś mi do głowy przyszła, że e, mam 39 lat i wiecie, przez, przez 39 lat prowadzę samochód moje ciało e, doskonale wiem jak je nakarmić Trzy razy dziennie je karmię, trzy razy dziennie śniadanie, mu, daję mu rano śniadanie temu ciału, daję mu tak jak i wy, daję mu obiad, daję mu kolację, kładę go do łóżka, ubieram go raz ładniej, raz inaczej. Jak jest zmęczone, to do łóżka to odpoczywa, zachcianki, pragnienia różnego rodzaju. wiecie, to jest, to jest, to jest urządzenie, które doskonale prowadzi się. My wiemy, jak tu, jak, jak tym operować? I jakby w tym wszystkim do tej rzeczywistości, 40 czy tam 39-letniego prowadzenia tego samochodu, e, przyszedł mój Zbawiciel, przyszedł mój Pan z rzeczywistością wieczną, z rzeczywistością niezniszczalną, przepiękną o tej rzeczywistości. Przed nami on mówi: e, do tej rzeczywistości nas pociąga, zachęca nas do tej rzeczywistości, do do tej rzeczywistości nas przyciąga, kiedy mówi o cierpieniach, to ciągle rozmalowuje tą rzeczywistość przed nami, że nas kocha, że nas miłuje, że wie, że, że ta skorupa, że ta skorupa często e, chce poruszać się w tej rzeczywistości wiecznej i, i często zmyla mnie, często, często jakby jak zwierciadło, wiecie, inaczej rzuca mi światło na tą rzeczywistość, którą mam z Panem ale On jest dobry, On wie, że ja często nie wiem, że ja często nie wiem, że ja w, w, bardzo często nie wiem, eee, że prowadząc ten samochód dojeżdżam do miejsca, w którym znowu stoję w miejscu, nie, taki parking, nie? że to trzeba jechać dalej. No i jak się tak, wiecie, przyglądam braciom, siostrom, że dziękuję Jezusowi, że w tych naczyniach glinianych, w tych w tych, w tych widocznych, zewnętrznych, takich, że często się tam stoi, czy nie domaga. Jest odbicie e, kochanego naszego Zbawiciela, który, e, który po prostu się wyraża pragniemy Ciebie, Panie Jezu, chcę chcem Ciebie, Panie Jezu, no, pragnę Ciebie, Panie Jezu, nie chcę stać w miejscu, nie chcę się oglądać na to, co jest słabe, marne, e, na przykład, że się, że się źle czuję. Nie chcę się na to patrzeć. Ja się źle czuję, ty wiesz o tym, Panie Jezu, ale, ale Ty jesteś godzin chwały, ciągnie, ciągnie mnie to odbicie do Ciebie, chcę Cię wielbić, wywyższać, bo jesteś godzien chwały. I ta pieśń jest o tym, że jak, jak tak często z Karolem, takim od nas z bratem, że ja widzę często tą słabość, którą on ma, nie zawsze ona, czasem jej nie widzę, a często ją widzę. On widzi moją słabość, ale to, co ponad to widzę, że On ciągnie mnie za Jezusem, ciągnie mnie za Nim, ciągnie mnie za Nim, pcha mnie do Niego, yy, popycham mnie za Nim, yy, wyznaje, że, że potrzebuje Cię, Panie Jezu. To jest przepiękne, to jest piękne w Kościele, to jest to, co mnie ciągna za Chrystusem. No i ta pieśń jest o tym, że Pan Jezus jest naszym skarbem w nas, w naczyniach, w skorupach lijanych i yy, ukryty. Yy. I chwała jemu za to. I to my zaśpiewamy. Myśmy rozdali te pieśni, bo to jest wydrukowana pieśń. Także, jak macie gdzieś tam, możecie przyglądać się w teksty, zaśpiewamy ją dwa razy. I próbujcie śpiewać. Chociaż przychodzą dni, kiedy uciska nas świat. Aby mało, mały deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, i wiedziałam, że zasłonięcie zakończy jest I cały Nie wiedziałam, Jeśli nie nam takiej miłości, która nie ma końca. Nie wiedziałam, że nie ma takiej miłości, już na duchze. Chrystus, o, o, o, o, o, aby na o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, na o, o, o, o, bo co czarne, wszystko, co w wszystko, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko, się wszystko, z wszystko, wszystko, wszystko, na wszystko, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko, na wszystko, wszystko, nic wszystko, że nic wszystko, wszystko, wszystko, ma więc nie dajmy złotkieniu w nas żyć, bo wchodź człowiek zewnętrz i szreje, bo nasz duch, nasz duch odnawia się. Mamy ten skarb. Chwała Tobie Panie Jezu. Chwała Tobie Panie Jezu, kochany Zbawicielu spała na wieki to mi pani, to jest nadzieją pani jest 1077 Wydaje jak chory. Chodzą, nie ustawają. W niec pracują się. Naucz mnie oczekiwać się. Naucz Panie czekać mnie. Na kolana chłodniam, Aż na moją Odbitwę Odpowiedz, bołdacz Naucz szukać tego, co Człodych dał mi Tylko czekać Na Ciebie Na to Sądasz Ty? Duży odziękują Pana, nabierają nowych sił, podnoszą się w miurę jak to ry. Otołanie usta mają, biegnąc się. Naucz mnie oczekiwać Cię. Naucz, nie czekać mnie na kolanach co dnia, aż na moją podlitwę. Odpolnie zdołaś, naucz Jeszu, tego, co człowiek dał mi. tylko czekać na Ciebie, na to, I don't know if you're going to be able to do it. I'm not going to be able to do On życie za mnie dał Choć wielu temu przeczynowiem On z martwych stał Do Jego mnie prowadzi Głos Jego w sercu brzmi A w każdej mej pod On bliskie Ojcze je pan. Pan Jezus żyje dziś. roczymy, rok, raz nas w ten drugi życia czas. Mój czyje Pan. choć za mnie poniósł go. Zapytasz, skąd tę pewność mam? W tym sercu żyje on. Ja widzę w świecie całym, jego ślad On wzmacnia Gdy znużony Wskąpienie już wpadł, Ja wiem, że Nie przeje się Przez wielką Grozę pójrz A dzień, gdy On się zjawi Jest w tym Już żyje Pan Pan Jezus żyje Kroczyły rozmawiając raz, ten krótki życia czas, Gdy żyje Pan, choć za mnie poniósł. stron. Zapytasz, skąd tę pełność mam, W tym sercu żyje On. Z radością wierni śpieszcie. Tak tym jest nieść świętne chwały aleluja oddaj we panie to co i miłość większą bo sucho od pałono tam Wyjeźdź, roczymy rozwabiając wraz w ten krótki życia czas. Bóg czyje choć dla mnie poni zapytasz skąd tę pewność mam na no jakiego by panie? Pięć miesięcy. Pięć się Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć Panie, który miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. na miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. Pięć Piękna, ulicy, uh -huh. Yeah. w rękach władza i moc i majestat, są w rękach Twych, są w rękach Twych, Pani Króg. Dziękuję prawdziwy, żywy, właściwy, miły Tobie, Ciebie miłość, dziękuję za to miłość, Ciebie za Ciebie miłość, dziękuję za to miłość, dziękuję za to miłość, dziękuję za to miłość, dziękuję za to miłość, z za to miłość, dziękuję nas, za to za za to nie Ciebie, ci że stworzenie jest Czci i Wyższej Dzieci, odnosić nas z tego podało do lewna do miejsca, gdzie nas postawiam z Tobą. Dzieło Twoje, doskonałe dzieło. wiernym światu w sprawie naszego wiernym Bogu Czci i Ciebie Czci, i Ciebie Czarniaż, Pan. my Wszystkim Cię wszystkim Wszystkim go potrzebujemy. Ty też wielu lat nie że w tym to, się do słowa. To. Uczczenia słowa. Uczenia się do słowa. To, co nie jest w tym duch, który się miał wolność przychadalczym. <Springs> to, nie widzę, co się w tym słowa. Nie wchodzi, nie na żaden sposób. Nie został szuka, nie przez moje filozofie spało. Został transkrypt. Mi stał z jest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 Pan, że nas Jezus chcę brzegowi mówić cześć gdy mam modlitwę co w niebo ulata bo przecież Jezus w niebie jest gdyby nie twa łaska to bym diagóg plaskał dzisiaj w duchu świętym zwycięstwo mam gdyby nie twa łaska to bym diagóg plaskał Dzisiaj w Duchu Świętym zwycięstwo mam. Ja Ci dziękuję, Panie Jezu, za Twoją łaskę, Za <śmiech> to, że był tak w moim życiu, że mnie odnalazłeś, Panie. Że byłam zgubiona, Panie, ale teraz cieszę się, pani. Ja ci wyznaję, Panie Jezu, że nie chcę ulegać Twym świata. Wybacz, Panie, że ulegała tym, Panie. Dziękuję Ci za moc Twoje słowa dziękuję Ci za Twoje, żywe słowa poprowadź mnie w Twoim duchu, Panie dajabym była żywym członkiem Twojego Kościoła, Panie dajabym Panie nie improwizowała, Panie ale żebym była żywa dla Ciebie mm. abyś mnie wykorzystał do Ciega w sprawie chwała Ci Ojcze za Twojego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa w którym chwała. Chwała. mamy wszystko co jest nam nie. potrzebne do życia i do którym jest mocno pełna chwała na piechność, który żyje w I dziękuję Ci, Pani, że Ty przyjdziesz. Ale... Amen. Ale... Amen. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, że po sobie... Jezusa, jest jesteście wspaniałym, dobrym ojcem w obliczu swojego dzisiaj. Powiedziałam Ci, wspaniałe oblicze miłości, oblicze przebaczenia, oblicze ciepłego uśmiechu, życzliwości, radości. Dziękujemy Ci, że w Jezusa Chrystusa możemy oglądać Twoje ręce pełne zaopatrzeniem, że masz dla nas na co dzień ręce pełne darów, pełne odpitości, że nie jesteś zstąpny, że nie jesteś Pani zamknięty, że jesteś gotowy nam codziennie udzielać, zaspakajać na nasze potrzeby, nasze efektywienia Wiem, że jesteś tu. Wiem, że dajesz nam łaskę dotykać Ciebie, wyznawać Ciebie, wchodzić, Panie, w Twoją e, strefę, wchodzić tam, gdzie jest Bóg święty, gdzie jest wspaniały ojciec w niebie, gdzie jest wspaniały Jezus Chrystus, pełen akceptacji, pełen miłości, wpatrzony w nasze serca, który ogląda nasze myśli, który przegląda nasze oczy, widzi wszystko, co się dzieje, zna każdą naszą głowę na każde nasze ręki i nasze smutki, jest gotów nas sprzyjemność. Uwielbiamy Ciębie, choć niebie. Za Jezus. Amen. Amen. Panie, tak. Tak jest nie do ciebie, panie. To co mnie najbardziej pożąga, Panie. To nawet nie wiem, że jesteś pełen miłosierdzia, Panie, nie wiem, że jesteś pełen łaski, Panie, ale że przyszedłeś Panie, na ten tam Panie. Jesteś czysty, jesteś czysty, z kanady tych czeka. Jesteś nie odnęłych czekać, panie. To jest tesnota moją, to jest pragnienie moich panie. Panie, to jest moim marzeniem, panie, z tego stałem panie, jak pani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 From <laughs> that.